Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. No tak jakby szumi na morzu. I przestało. Zorro, widać masz magiczny głos. Dziękujemy bardzo. Dobrze, temat, który, o pań, który nasi słuchacze, o który nasi słuchacze prosili. Przynajmniej jeden y, w komentarzach. I temat, który ostatnimi dniami spędzał sens powiek y, ludzi od handlu światowego. Ale najpierw parę zdań wstępu. Jeszcze w czasach przedkowidowych światowy, światowy, światowy handel y, szacowano na kwotę 19 trylionów amerykańskich miliardów amerykańskich dolarów, czyli kilkukrotność, dziesięciokrotność tego pakietu stymulacyjnego od prezydenta Bidena. Oczywiście potem, to, to były dane z 2019 roku, przepraszam, z 2018 później oczywiście nastąpiła korona. W wyniku korony no, można powiedzieć, że to jest taki impuls, który, ma, który zakończy już tak całkowicie naszą globalną wioskę, w której żyliśmy przez kilka ostatnich dekad. Natomiast dla niektórych części świata, w tym dla naszego europejskiego piekiełka, no, będzie to zdecydowanie taki ciężki moment, ponieważ trzeba będzie przerwać te bardzo dalekie międzynarodowe łańcuchy dostaw na rzecz bliższych być może, być może Polska na tym zyska, no ale do tego dojdziemy. A więc spośród, tych, spośród tej kwoty światowego handlu, o której wspomniałem, około 90% ma miejsce drogą morską. A spośród tych 90% około 10% przechodzi przez kanał sueski, tak jest. Kanał sułecki, który wybudowany został w XIX wieku przez francuską kompanię na terenie Egiptu. Później został znacjonalizowany przez egipskiego prezydenta Nasera. To już historia bardziej nam współczesna, bo wieczna. Kanał, który został kilkukrotnie poszerzany i pogłębiany, ażeby wyjść naprzeciw wymogom chwili i zwiększającemu się handlowi handlowi morskiemu. Aktualnie mamy pracę, powiedzmy, stworzenia równoległego ciągu wodnego na terenie Egiptu, no ale te prace no, oczywiście nie są zakończone. No i w ten sposób kanał sueski pozostaje, biorąc pod uwagę, że, płynie, że płyną przez niego gazowce, tankowce, kontenerowce oraz inne jednostki, pozostaje najważniejszym tego typu kanałem na świecie. Panamski być może jest drugi, być może jest trzeci. Zależy jak liczymy ciśninę Malakka i jak, jak, jak, jak liczymy ciśninę Ormus. No i 23 marca mieliśmy klasyczny bottleneck, czyli wąskie gardło, które zostało po prostu zapchane. Kontenerowiec Evergreen, yy, Przepraszam, Evergiven, którego operatorem jest Evergreen, i dlatego na boku jest ta wielka nazwa, a którego, a którego posiadaczem jest japońska firma Shoei Kisen Kaisha, dokonał rzekomo z powodu warunków atmosferycznych, czyli mgły, burzy, piaskowej, wiatrów, no, dokonał bardzo dziwnego manewru, no i właściwie ustawił się e, w poprzek kanału, co zablokowało całkowicie ruch. Na ten moment, kiedy to nagrywamy, to jest 29 marca, godzina 21.42, e, można powiedzieć, że sytuacja jest opanowana. To znaczy, Evergiven aktualnie stoi na środku jeziora Goszkiego, czyli wydostał się z tego wąskiego gardła, jest powiedzmy w najszerszym miejscu y, kanału, kanału Suezkiego. Y, ruch został wznowiony. Z tego co widzę, statki w tym momencie kierują się, y, kierują się z Morza Śródziemnego, głównie właśnie na, y, na Morze, Morze Czerwone. Y, z drugiej strony. Wkrótce zostanie to również wznowione. Więc można otrzeć pod czoła, powiedzieć, tym razem się udało. No, ale openings, jak długo? Jak bardzo? Jak blisko byliśmy przede wszystkim katastrofy? No, tutaj parę rzeczy wspomniałeś istotnych, bo w tym historycznym rysie kanał Sueski to jest akwent droga wodna o podstawowym znaczeniu gospodarczym dla Egiptu i dlatego on został znacjonalizowany i z tego powodu tej nacjonalizacji zaraz potem rozegrał się wielki kryzys dramat polityczny w Egipcie potem był zamach stanu i zmiana rządów podyktowana tą właśnie sprawą, bo chodziło o to, kto jest operatorem, właścicielem te, tego przedsiębiorstwa eksploatacji kanału. Zbudowała go kompania francuska. Operatorem była tam jakaś firma brytyjska, i pobierała z tego tytułu profity. Chodziło nie, właściwie Egiptowi nie, nie tylko i nie tyle o te profity, z których część otrzymywało rząd egipski w Kairze, ale chodziło o kontrolę tych przepływów finansowych. I w odruchu, taka była wtedy moda, kraje trzeciego świata się wyswabadzały na niepodległość i miały ambicje kroczenia własną ścieżką no i Egipcjanie wiedzieli, że to jest potencjalnie żyła złota i że to, co oni otrzymują za eksploatację z tytułu tantiem, tych opłat portowych za przepływające statki, no to są po prostu ochłapy i dlatego była dyskusja z Londynem na ten temat bardzo gorąca no i Nasser w końcu się wkurzył i powiedział, ok, to jest na naszej ziemi, to jest e, nasze terytorium, ja to nacjon nacjonalizuję, to znaczy za odszkodowaniem ja to kupuję, oddam wam te pieniądze za wasze udziały i będę to kontrolował. Ile tam naprawdę pieniędzy przepływa, żeby to uczciwie wpływało do naszej kasy, bo my nie jesteśmy ludźmi z Księżyca, chcemy dostawać za to godziwe wynagrodzenie. Tak to się skończyło, no jak powiadam, to było trzęsienie ziemi, były poważne perturbacje polityczne. Dzisiaj, rok 2021, dwa tygodnie temu, była wizyta prezydenta Egiptu, Sisiego. Już nie wiem, czy to Netanyahu do niego poleciał, czy odwrotnie, ale była poważna dyskusja między nimi. I nie było informacji agencyjnych, dyplomatycznych z tego spotkania, które trwało kilka godzin, było istotne. Coś tam się wydarzyło poważnego, a szczegółów nie znamy. No i Minęło dwa tygodnie no i coś się zaczopowało na kanale sueskim Ja nie łączę tych dwóch faktów, tylko podaję taką nić badawczą, żeby to zweryfikować, bo dla Egiptu jako państwa to mało rzeczy jest równie istotnych. Pierwszą rzeczą najistotniejszą, to wiemy, to jest Nil i zapory na nim budowane, czyli regularne nawadnianie terenów w dolinie Nilu, gdzie się wszystko rodzi pod śródziemnomorskim słońcem Nil tam musi być, musi regularnie wylewać, nawadniać to i to było od niepamiętnych czasów od tysięcy lat od Faraonów tak to się odbywało do dnia dzisiejszego jeżeli nie ma tego odpowiednio wezbranego wysoko Nilu no to wszyscy w Egipcie głodują to jest temat numer jeden wyżywienie i z tym związane bogactwo naturalne woda, Nil no i drugi temat, też wodny, to jest kanał Sueski, bogactwo narodowe. Więc jeżeli coś się dzieje tam na kanale Sueskim, to ja badam w pierwszym rzucie działania polityczne z okolicy, co się wydarzyło w ostatnim czasie. No i Ci podałem właśnie wynik tej kwerendy, a dalsze badania możesz przeprowadzić we własnym zakresie i wyciągnąć z nich jakieś wnioski, które są powiedziałbym nie błahe, bo wskazują na kierunki rozwoju jednego z dwóch punktów zapalnych na planecie Ziemia obecnie od kilku lat. Wiadomo, pierwszy to jest u wybrzeży Chin, czyli dwa takie ośrodki, Tajwan i Hongkong. No i drugi ośrodek zapalny to jest w południowo-wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, Syria, Jerozolima, no i okolice najbliższe. I to jest ten drugi punkt zapalny, który ostatnio zaczął się znowu żarzyć bardzo ostrym ogniem. Ja tego nie mówię z, z, z punktu widzenia publicystycznego, że tak mi się wydaje. To jest wiadomość statystyczna, bo ja to po prostu w, w zestawieniu tygodniowym widzę o kilkadziesiąt procent wzrosła liczba istotnych wiadomości z tego regionu na przestrzeni ostatniego zaledwie tygodnia. Więc to nie jest, to nie jest tylko kwestia Suezu zablokowanego przez kontenerowiec tylko te wydarzenia w Syrii w okolicach tam zachodniego Iraku południowej Turcji i, i cały ten konglomerat wielu uczestników tego zamieszania czyli Iran Turcja, Rosja, Chiny Jordania Izrael oczywiście jak zawsze i Liban w tej okolicy tutaj mówimy, że poważny skok, istotny wysyp informacji takich źródłowych, rzetelnych, czyli że coś się wydarzyło istotnego znaczącego dla gospodarki dla finansów i dla geopolityki bo ja no z, z racji swojej z rozeznania bardzo ostro filtruje te wiadomości i zostawiam tylko takie no, gołe kości, już, żeby było wiadomo o co chodzi, bez tych żadnych dodatków i, i, i zabaw publicystycznych. To same suche fakty no i z tych suchych faktów no, okazał się cały wysyp. Evergreen był tylko jednym z elementów, więc tutaj Moja propozycja badawcza brzmi następująco. Coś się dzieje w okolicy, czego jednym z symptomów i zapewne aktywnych przejawów jest blokada głównego szlaku morskiego wiodącego do Europy, czyli Suezu. Dlaczego? No możemy tutaj pogadać na ten temat, jakie mogą być tego przyczyny, niewątpliwie jeszcze nigdy taki wypadek na dużych kanałach żeglugowych nie miał miejsca, gdzie ogromny statek transportowy zarył centralnie dziobem w mieliznę na, na brzegu mimo tego, że ma wszystkie pomoce nawigacyjne komputerowe, satelitarne dosłownie wszystkie cuda, które tam technika wymyśliła pomagają kapitanowi i oficerom dyżurującym na mostku, a ich jest zawsze kilku, żeby nic tam się nie stało. Taki statek długości 400 metrów. Przebiegnij sobie 400 metrów, niekoniecznie przez płotki, nawet spacerkiem sobie odmierz 400 metrów i wyobraź sobie tego kolosa. To jest największy statek, który w ogóle tam się mieści, bo to jest kategoria tak zwany Max. Porównywalna jest kategoria statków tak zwany Panamax. Chodzi o zanurzenie, ile tam metrów może być pod kilem, prawda? Mhm. I to, to, to jest ta kategoria Panamaxów. Wyporność rzędu 200-250 tysięcy ton. I tyle miał ten kontenerowiec. On jest nowy, bo jest zbudowany na potrzeby tej, tej dziwnej gospodarki po tak zwanym wielkim kryzysie finansowym, gdzie tniemy koszty. Jest bardzo oszczędny, dlatego jest wielki, ma dwa potężne jednostki napędowe, oszczędne po to, żeby oszczędzać paliwo, żeby transport mało kosztował na morzu i ma minimalną załogę, bo tam działa automatyzacja, komputeryzacja i tak dalej, zredukowano etaty, no bo tam się większość robi samo na tym potężnym statku. No, tak działa właśnie nowoczesność, cięcie kosztów w, w ogromnej konkurencji na kurczącym się rynku przewozów światowych. Przypomnę, że w ostatnich kilku latach z, Wielu dużych armatorów splajtowało. Wiele okrętów poszło na złom. Pojawiły się wręcz nowe fortuny, na przykład w Grecji, w Turcji. Firmy, które e, tną stare m, statki na złom i przerabiają. To jest nowa branża, obecnie w rozkwicie. Cięcie starych statków, przerabianie na złom i na nowe, no bo ta stal jest... Dobrej jakości to, to, to się robi z dobrych materiałów, więc jak to się potnie, to, to można coś jeszcze z tego zrobić dobrego. Więc to, to jest specyficzna branża obecnie przeżywająca wielki rozkwit, boom na rozbieraczy statków starego typu. Tych, mniej, tych mniejszych jednostek nieoszczędnych, śmierdzących nieekonomicznych i podobnie samolotów bo przecież wiadomo, że COVID nam powstrzymał wszystkie loty i rejsy wiele tych, tych różnych kruzerów, wiadomo, że to statki wycieczkowe dla świata tak zwanego rozwiniętego czyli głównie Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej tutaj Holendrzy i Niemcy stanowią główną klientelę to wszystko stanęło w miejscu bo, bo to nie jeździ bo jest covid, jest groźba zakażenia i tak dalej no więc spora część tych dużych wycieczkowców poszła na złą. no dzięki temu ci przerabiacze okrętów mają złote żniwa i nie mogą się, że tak powiem z zamówieniami opędzić coś się dzieje w tych przewozach morskich, prawda? poważnego. Mm -hmm. Więc jeżeli nagle, pierwszy raz w historii, od ponad stu lat co najmniej żeglugi, dużych jednostek pływających, towarowych, nagle jedna z nich, naj, najnowocześniejsza, to jest tej półki nowej, ze wszystkimi gadżetami, ryje w nabrzeże, <gryw> w kanale, no to coś się zdarzyło poważnego, a nie mamy... Informacji od arm, armatora, producenta sprzętu nawigacyjnego, od nikogo, aby nastąpiła jakaś poważna awaria. Tylko w wiadomości prasowa, że była mgła i kapitan się zgubił. <grybuj> Na prostym odcinku. No zgubił się, no stracił orientację i, i wjechał w brzeg. Prosto padle No. No, żeby wjechać prostopadle takim dużym statkiem, no trzeba wykonać spory manewr, bo to jest 400 metrów. Jego promień skrętu to są grube kilometry. No właśnie. To, to trochę trwa, zanim on w ten brzeg zaryje. Ale to jest to mało tego, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. No to jeszcze chyba mm, promotorzy, a może sam kapitan, nie wiem, nie pytałem go o to, pewnie nam tego by nie powiedział, wyrysował na trajektorii, to wiadomo, na, na, na mapie tej satelitarnej um, bieżącej, badającej na, na, online położenie statków, to wiadomo, GPS-y one wszystkie mają włączone i można z dokładnością do kilkudziesięciu metrów oglądać sobie w internecie, gdzie który okręt jest teraz, w tym momencie. Nie? No i on dzięki temu narzędziu na tej mapie wyrysował bardzo ładny obrazek gatunkowy, który warto sobie obejrzeć kilka godzin przed tą katastrofą morską. I tym samym chyba już przeciął wszelkie spekulacje i wątpliwości co do zamiarów tej zabawy, że to była ewidentnie prowokacja był to akt jak to Putin powiedział akt wojny w czasach pokoju no bo to była symulacja albo udana blokada jednego z głównych szlaków morskich udało się na szczęście ten, ten, ten, tego molocha ściągnąć no dzięki temu, że tam brzeg jest gliniasty, śliski, ale ja sobie popatrzyłem na te zdjęcia, jak on wjechał w ten w to, w błoto i w ten piasek, no i wyszło mi, że z, z tego pochylenia burty, no że to jest 1% nachylenia. Nachylenie Wisły, czyli spadek wody od Krakowa do Gdańska, no to jest Mniej więcej jeden promil. Czyli jeżeli mamy jeden promil nachylenia, to woda płynie dosyć wartko. Jedna tysięczna, innymi słowy. Jeden metr na kilometr. Taki jest typowy spadek um, wszystkich odpływów sanitarnych. Bo wtedy płynie wartko. To polecam tę informację panu Trzaskowskiemu a propos rury pod Nęwisły, bo tam jest ujemny gradient i, i trzaskowianka płynie że tak powiem pod prąd, czyli pod górę no, mamy jeden promil, statek pod tytułem Evergreen Evergiven miał z grubsza nachylenie jak się zarył w brzeg 1%. to jest potężny nacisk no bo ta rufa jest pod wodą, czyli pod linią zanurzenia narysowaną na, na burcie, do jakiego poziomu można go bezpiecznie naładować, zanurzyć. I on właśnie w pełnym obciążeniu ma tę czerwoną linię zakrytą cały czas pod linią wody. No a się okazuje, że wjechał na brzeg i miał tam no, grube kilka metrów, około 4 metrów, tego czerwonego paska było nad poziomem wody. Co to znaczy? No To znaczy, że rufa była równie głęboko zanurzona po drugiej stronie, bo tak działa prawo Archimedesa. A to na 400 metrach odległości daje 1% pochylni, czyli... Można sobie z różnych rachunków, tego teraz dzisiaj nie uczą w szkole, ale tak możesz sobie sprawdzić, mniej więcej to, to na oko można ocenić, że skoro on miał wyporność 200 tysięcy ton, no to ten dziób zaorał ziemię, ten, ten muł, bagno, błoto, glinę i piasek z siłą nacisku na grunt, Sumarycznie około dwóch, do, no, 2000 ton, czyli 1% całkowitej ładowności. 2000 ton, żeby go podnieść teraz i wodować ponownie, żeby sam pływał, no to takich dźwigów na razie jeszcze nie ma. Ani tam w pobliżu, ani w ogóle się takich dźwigów nie produkuje, no bo to jest zbyt wielki ciężar, żeby się z nim tarmosić zwłaszcza jeżeli miałby to być dźwig przenośny więc dobrze się stało że na siłę został wytargany z tego mułu wyślizgany można powiedzieć dużą mocą no bo gdyby trzeba go było podnosić na, na tym nabrzeżu na tym brzegu gdzie się zarył no to 2000 ton nie ma takich dźwigów które mogłyby go podnieść więc łódź szczęścia gdyby grunt był Inny, gdyby był twardy, na przykład jakieś skały e, i nie był gliniasty, bo glina jest jak wiadomo podmyta wodą śliska i dzięki temu można się po niej przejechać jak na nartach, to chyba pomogło w tej operacji tego molocha dało się ściągnąć no, przy użyciu kilkunastu holowników, więc to niebogatelna była siła ciągu. Co nie jest, nie jest niczym dziwnym, bo jednostka napędowa tego statku jest potężna, to są megawaty dla porównania, bo tutaj te rzędy wielkości są porównywalne. Pociąg towarowy typowy 50 wagonów to jest 5000 ton ładowności i on ma jednostkę napędową typową 5000 kilowatów, 5 megawatów to z tym z takim napędem po twardych szynach czyli z małym oporem toczenia można to targać i to jedzie gładko no brzeg taki nawet gliniasty, piaszczysty no chyba ma opory toczenia szurania troszeczkę większe mm. jazda na twardych stalowych kołach Podejrzewam, że to jest opory tarcia są o rząd wielkości większe, więc mamy 2000 ton. No to by trzeba było do wytargania tego zaułka około 10-krotnie większej mocy napędowej, czyli 20 MW co najmniej. No to jest poważny środek napędowy. Jak łatwo zgadnąć? No bo lokomotywa sama w sobie. To jest duże, prawda? Te, te silniki są spore. E, no, 20 MW no to już są, jest poważna jednostka napędowa. E, I te holowniki f, f, f, f, chyba ledwie, ledwie sobie dały radę. No ale udało się. Gdyby on poważnie zarył i tam się to stało jeszcze głębiej, to prawdopodobnie trzeba by go po prostu rozładować i pociąć na złom, bo nie byłoby takiego holownika, który byłby go w stanie wyciągnąć. No to jest kwestia właśnie mocy tych jednostek napędowych. A to by była robota na kilka dobrych tygodni, jak nie miesięcy. No zgadza się. No, bywały takie katastrofy, gdy okręt we mgle, istotnie złam, ze, z, w sztormie z jakimiś błędami nawigacji e, wjeżdżał na brzeg. No i te, te transportowce, które te zaryły w, w, w klify, czyli skalne nabrzeża, tam zazwyczaj zostają już na stałe. No nie warto, On są, mają uszkodzone, po pierwsze uszkodzone kadłuby, tak, więc trzeba by wykonać na miejscu naprawę, zanim się go uda ponownie wodować. To samo w sobie jest szalenie skomplikowane i, i kosztowne. A poza tym jeszcze jest kwestia mechaniczna, że trzeba tam te, te dźwigi, i inne holowniki przetargać na miejsce i coś z nim zrobić. No to jest poważna operacja w sensie mocy potrzebnych do tego. No to, inaczej mówiąc siły, z jaką trzeba to pociągnąć, żeby to się ruszyło z miejsca. No i to zazwyczaj jest tak kosztowne, że nie warto z tym sobie zawracać głowy i tego typu wraki po prostu zostają na brzegu, rozładowują towary. No i potem ktoś to przy pomocy ubezpieczalni rozlicza na złom. Mm. Kilka rzeczy chciałbym dodać tutaj do Twojej wypowiedzi. To będzie kilka rzeczy z różnych wątków, z różnych tematów tak naprawdę, bo tutaj przeszliśmy przez kilka wątków po pierwsze proforma, ponieważ zrobiliśmy taki szybki rys historyczny kanału Sueskiego, no to oczywiście trzeba nadmienić, że tutaj ta nacjonalizacja zakończona została kryzysem suezkim w wyniku, którego Anglicy i Francuzi próbowali ten kanał przejąć i nawet im się udało, ale to łącznie z sąsiadami z wschodu. Natomiast tutaj interwencja amerykańskiego prezydenta Eisenhowera sprawiła, że musieli się wycofać. To była interwencja w mierzona bezpośrednio w Londyn i jego finanse. Ale to wspominam, tak powiedzmy, proforma do, do dopełnienia powiedzmy tego obrazku, żeby nikt nam nie zarzucił e, relatywizmu historycznego. To punkt pierwszy. E, punkt, punkt drugi. E, jak ważny jest kanał Sueski w e, ekonomii Egiptu, w gospodarce Egiptu? E, diabelnie ważny. E, tutaj podam tylko dwie liczby, no jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o przychody, jakie, kanał, jakie tutaj kanał Sueski notował z roku na rok. Ostatnimi laty to było circa 5,5 miliarda amerykańskich dolarów z tendencją wzrostową. Natomiast całe PKB Egiptu to jest 303 miliardy dolarów amerykańskich. To jest liczone na rok 2019. Więc mniej więcej jakąś skalę można sobie tutaj wyrobić. Trzecia rzecz, ale to powiedzmy bardziej z kategorii trivia, ciekawostek, y to nie jest, że tak powiem kolokwialnie, pierwszy numer, jaki Evergiven nam w ogóle wywinął. Stępka pod Evergiven została położona w 2015 roku, zwodowany został w 2018 roku. W 2019 roku płynął wzdłuż rzeki Elby, no i udało, przepraszam, rzeką Elkorytem rzeki Elby, no i udało mu się zarysować. W stopniu znacznym zwykły prom, zwykły prom o nazwie Finkenwerder, czyli w wolnym tłumaczeniu Wyspa Wróbli, wyspa tak? taki mały, lokalny promik. No powiedzmy, można by to porównać do y, zarysowania przez amerykańskiego Hamwi Hamera y, drobnego rowerka dziecięcego, stojącego na poboczu. Wiadomo, że y, evergiven tego nie, w żaden sposób nie odczuł. Y, prom y, Finkenwerder oczywiście odczuł to dosyć w dosyć dosadny sposób. Natomiast tutaj już mamy taki, taką jedną ważną rzecz, którą musimy, którą musimy też zaznaczyć. Ze względu na masę i ze względu na to, że mm, tankowcami, gazowcami i kontenerowcami trzeba skręcać i myśleć o jakichkolwiek manewrach już na kilkanaście mil do przodu morskich, no to w tej konkretnej sytuacji Evergiven nawet nie miał opcji się zatrzymać, bo za drogo by to kosztowało, po prostu płynął dalej, a Armatorzy, posiadacze już dalej się dogadali. więc to też jest ciekawa sytuacja, że, no, że nie wiem, no, ktoś musiał po prostu wybitnie o ten ster się oprzeć. Kwestia trzecia. Wyobraźmy sobie na chwilę, że Evergiven nadal jest osadzony w poprzek kanału sułeskiego No i jaki wpływ na ekonomię by to miało? No tutaj kilka rzeczy. Y, trzeba by, wyciągnąć. No, w, wyniku, w wyniku tego, co się stało właśnie w Suezie, y, cena ropy naftowej według, y, tutaj różne wskaźniki, no, powiedzmy, czy liczny WTI, czy Brent, y, wzrosła. Ja akurat patrzę na wykres Brenta. Y, 60 dolarów 24 marca, szczytowo 64 z małym hakiem. Y, więc y, Istniało realne zagrożenie, że cena ropy naftowej będzie tutaj może tutaj wzrosnąć. Dlaczego? No, Suez jest tą główną, tą główną y, trasą morską y, dostaw ropy i gazu do Europy y, z, z, obszarów bliskie, z obszarów Bliskiego Wschodu. Jeżeli popatrzeć powiedzmy, jak ten ruch y, jak ten ruch y, towarowy kieruje się ze, z, przez kanał Suezki, no to y, w minima, powiedzmy, tą mi, minimalnie większą połową, tak sobie zależą, tutaj minimalnie większa połowa, tak, kieruje się z Bliskiego Wschodu do Europy niż z Europy do Azji. No i tutaj też mamy jeszcze, może trzeba dodać jedną rzecz, mamy nie wiem, czy to szczęście, czy powiedzmy, czy to było zamierzone działanie, ponieważ tak jak Zoro wspomniałeś, Evergiven osiadł nam na obszarze, powiedzmy, gliniastym, gdzie jak widzimy, udało radę, dało radę go ściągnąć z tej, z tej, tej mielizny. Natomiast, jeżeli popatrzeć dalej, jak idziemy wzdłuż, powiedzmy, wzdłuż koryta kanału Sueskiego no to tam jest sporo obszarów, które można by nazwać obszarami już e, kamienistymi, skalistymi. Więc e, rzeczywiście tutaj o stałe zablokowanie kanału Sueskiego na dłuższy okres, e, no, było blisko. Co spowodowałoby to dla handlu morskiego? No, Kanał Suezki byłby niedrożny i należałoby po prostu opływać Afrykę. Opływać Afrykę we wzdłuż rogu Afryki, przylądka dobrej nadziei, potem wyjście na Atlantyk, jeżeli to mówimy oczywiście o ruchu Azja do Europy. Co według wyliczeń, które które, które które znalazłem na internecie, ponieważ temat energii był bardzo szeroko komentowany, no spowodowałoby dla przykładu dodatkowe koszta na samym paliwie rzędu 350-360 tysięcy amerykańskich dolarów dla jednego statku. Oczywiście zapłaciłby za to ostatecznie odbiorca końcowy produktów, które są na statku, czyli, win, czyli po prostu my. Yy, oczywiście w takiej sytuacji ten transport, mors transport morski trwałby o około 10 dni dłużej. Yy, no i nie ukrywajmy, że to są obliczenia dla pewnego poziomu dla pewnego poziomu cenowego ropy naftowej. Natomiast nikt nie powiedział, że ten poziom byłby stały i nienaruszalny. Ponieważ kanał Sueski jest tutaj takim wąski, jednym z tych wąskich gardeł, jednym z najważniejszych wąskich gardeł transportu morskiego w świecie, no to od pewnego czasu istnieją jakieś pomysły, dotyczący poprawienia, poszerzenia tutaj tego cieku wodnego. Tak jak wspomniałem na początku, ten kanał od, od momentu powstania był już kilkukrotnie poszerzany i pogłębiany. Wychodzono po prostu do przodu ku potrzebom. Po drugie, Egipcjanie są w trakcie, w trakcie budowy, powiedzmy, równoległego kanału, ale budowa trwa. Po trzecie, żeby było ciekawie, pojawia się, pojawia się od pewnego czasu tego typu plan ze strony Izraelskiej. Dlaczego Izrael? No, Jeżeli popatrzymy na mapę tak? Jeżeli popatrzymy na mapę Północnego Morza Czerwonego, to mamy dwie zatoki. Zatoka Sueska, później kanał Sueski, właśnie wyjście na Morze Śródziemne. Natomiast druga, druga odnoga to jest zatoka Akaba. To są te dwie zatoki upływające od południa półwysep Synaj. Więc Zatoka Akaba według planów izraelskich, tutaj mamy port Akaba. Następnie należałoby tutaj kanał pociągnąć 80, powiedzmy, kilometrów yy, w głąb lądu do En Yahav, jeśli dobrze kojarzę. I dalej kierowałby się w stronę, w stronę, w stronę Aszkelonu. No, po pierwsze byłaby to spora inwestycja finansowa. Nikt nie mówi, że niewykonalna, ale rzeczywiście spora i czasochłonna. Yy, po drugie, a jest bardzo blisko Strefy Gazy, więc obawiam się, że w przypadku Strefy Gazy trzeba było, strona izraelska musiałaby dokonać rozwiązania problemu. Tak to nazywamy jakiego zostawiamy już tak naprawdę Państwu w wyobrażeniu. Po trzecie, tutaj możemy troszeczkę pofantazjować, ponieważ yy, znane nam są powiedzmy takie plany amerykańskie i Związku Radzieckiego z lat 60. -tych. to była operacja flowsher, czyli Lemierz. Ogólnie chodziło o formowanie gruntów za pomocą ładunków nuklearnych, podziemnych, żeby na przykład tworzyć sztuczne zatoki, sztuczne kanały. Był taki pomysł na przykład amerykański, żeby zrobić tego typu kanał analogiczny do Panamskiego, tylko przechodzący przez Nikaraguę. Związek Radziecki stosował tego typu rozwiązania, żeby które były bardziej ukryte pod ziemią. No całe szczęście pomysł zarzucono ze względu na duższe funkcjonowanie do panu, tak? Jak jest dla świata? No, ale załóżmy wszystko teoretycznie, jeżeli, jeżeli jakaś strona posiadałaby ładnych, taktycznie, które nie powinny bałoby do kompikowania, zawsze tego typu matur, byłyby już czy te, powiedzmy, testowo w pewnych miejscach, to można by je wykorzystać właśnie do celu wybudowania takiego kanału. Ale to oczywiście sobie teoretizujemy, czy nawet błęd fantazjujemy. Miejmy nadzieję, że na taki wspaniały dzień Ja chciałbym jeszcze odnieść się tutaj do wzoru, yy, no, wspomniałeś tutaj o od, właśnie, o otworzeniu, o zmianie, powiedzmy, sklepszy, który jest na rzeczywistości politycznych jednostek. powiedzmy, to jest cała rodzina, tak? Tutaj zostało y, 12 jednostek. Każda y, nazywa się Ever, a potem drugi człon nazwy jest na G. Masz jeszcze jego, powiedzmy, braci. Y, natomiast, y, natomiast y, Warto, dlaczego, dlaczego wspomniemy o tej, o tej zmianie? No, jeżeli popatrzeć na koszta na koszta handlowskiego no to sam ten kas z kanału w który teraz omawiamy on według niezależnych wyliczeń spowodował dusz, wzrost kosztów z 1500 dolarów na kontener nawet do poziomu za, y, za transport kontenera. Także dosyć, dosyć bolesny. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, na to jest oczywiście jeszcze Walter Braille's Text, czyli ten tekst, który jest tutaj w y, tym filmie. To, to, to rozkładamy rozkład, tutaj kilkanaście powiedzmy rozkładników. Natomiast y, w koniec Panama. Na, natomiast y, trzeba zwrócić uwagę na jego poziom w tym momencie, ponieważ. Y, w ciągu ostatnich pięciu lat yy, indeks sprostam, yy, jest w momencie na poziomie właściwie drugim, najwyższym w ciągu pięciu lat. Oczywiście yy, wszystko na w takiej medianie cenowej, w ostatnim ostatni roku, roku, roku tak, za wyłączeniem właśnie tych kryzysów gospodarczych, przede wszystkim z 2008 roku, kiedy nam dobił do niebotycznych poziomów. No, i przy okazji, przy okazji właśnie tej blokady, e, znów na, strona, na, na, na, na strony gazet, strony portali internetowych, trafiły plany rosyjskie. Czyli na przykład, czy Rosja mogłaby tutaj e, zyskać na blokadzie kanału suwerennego. No i ponownie wspomniano, ponownie przypomniano o planach rosyjskich, które również żywotnie zainteresowani są Chińczycy, tego przejścia północnego, czyli przez morze, ramane przez ocean arktyczny No i nie wiem, ile z tego się nagrało, bo tutaj wiatry sztormów północnych przyćmiły nam słuchowisko. Ja mniej więcej cały czas nadzoruję i chwytam z tych urywków powiewów sens wypowiedzi, nie wiem jak to się nagrało zobaczymy po fakcie, no, dotknąłeś kłopoty się zaczęły wiadomo gdzie i to może sobie przewinąć <grym> swoją wypowiedź do początku i tam zaczęła się stormowa pogoda, jak dotknął tej, tej, tej okolicy no to sam rozumiesz, że <grym> powinniśmy obchodzić ją szerokim łukiem nie wiem czy drogą północną, bo to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Z wielu powodów, między innymi przede wszystkim geograficznych i pogodowych, bo to zamarza i tam jest nieprzyjazna atmosfera. Rosjanie mają stuletnią historię opanowania Arktyki, podbijania po jej, budowy baz, lodołamaczy. I to jest ich specjalność i w tym konkurują między nimi z mniejszym zawodnikiem Kanadą, ale Kanada wbrew pozorom także ma duże ambicje w rejonie Arktyki ja się temu przyglądam z daleka, bo tu są tu ważne plany gospodarcze i także wojskowe z tym związane i między innymi cała Skandynawia bardzo aktywnie obserwuje te wydarzenia i jest tego uczestnikiem. Chodzi o rozdzielenie między innymi wód terytorialnych, tych szelfów kontynentalnych i praw do wydobycia złóż naturalnych, które w rejonie północy są dosyć obfite. Chodzi o węglowodory, czyli ropę i gaz. To Rosjanie robią i zaczynają się w tym specjalizować wiemy, że w tym kierunku od wielu lat przecież podążają Norwegowie i mają między innymi fundusz emerytalny z tego ufundowany z tych odwiertów na północy czyli tam ropa jest i można coś z nią robić ale jest pytanie jak to podzielić jak to te między kraje te, te strefy akwenów, jak to ma przebiegać tam są jeszcze nie, niedokończone spory tego dotyczące no i na to wszystko się nakłada jeszcze rywalizacja światowa, geopolityczna między e, Chinami e, i Stanami Zjednoczonymi te, ta inicjatywa jedwabnego szlaku Bell and e, coś tam, road e, e, Chińczycy to budują między nimi szlaki morskie no i tu jedną z odpowiedzi Rosjan na to konkurencyjnych jest właśnie szlak północny, który Rosjanie opanowali niemal w całości. Od kilku lat promują to rozwiązanie i mówią, że są w stanie transportować różne towary z Azji do Europy drogą krótszą, sprawną, oszczędną. No i podobno to funkcjonuje z Władywostoku do Europy, jak spojrzysz na Globus, do, przez porty skandynawskie, jest dużo bliżej niż przez tor południowy wokół Azji całej południowej. Indii i później przez kanał Sueski i nie daj Boże jeszcze dodatkowy odcinek specjalny wokół Afryki, co się właśnie przetestowaliśmy na, na, na przykładzie Evergiven. ale te historie geograficzne są znane od dawien dawna. Warto to sobie na globusie szczególnie odświeżyć, jak to wygląda istotnie, ile trzeba tych tysięcy mil morskich odbębnić na morzu ile to trwa szlak północny jest krótszy jeżeli by ta droga była istotnie żeglowna jak zapowiadają Putin jego tam Instytut Oceanograficzny z Petersburga no i także głosiciele globalnego ocieplenia którzy mówią, że to wszystko już rozmarzło i na północy to już niedługo to, to będą staszki wycieczkowe pływały regularnie na razie jeszcze nie jest, tego nie widać ale być może ten szlak północny istotnie daje się wykorzystać komercyjnie, więc każdą okazję Putin wykorzystuje, żeby to promować, bo on z wielu lat nad tym pracuje, wykorzystał tę okazję publicystycznie głównie Russia Today zrobiła taką akcję no bo to jest nadajnik rządowy, więc wiadomo, że robią to co się co, co, co partia i rząd zleciły no i marketing pełną parą, proszę bardzo, my tu mamy alternatywę o wiele krócej, szybciej i przyjemniej. Zobaczymy, co z tego się wykluje. Nie wy chyba nie do końca jestem przekonany, bo tu już takie sugestie były że w mediach, że skoro Rosjanie wyskoczyli z tą ofertą teraz, no to wiadomo kto ten ten kontenerowiec wprowadził na mieliznę, tak? Tak dalej bym się nie posuwał, bo to, to, to jednak żadnych dowodów ani nawet poszlak w tym kierunku nie zobaczyliśmy, ale w tych szaleńczych czasach niczego bym nie wykluczał. Także tej dziwnej propozycji nie, całkowicie bym nie skazywał na śmietnik, bo Coś w tym jest ciekawego. Ta rozgrywka jest wielokierunkowa, to zaczopowanie z było też nie do końca takie poważne. No bo gdyby goście chcieli na poważnie to zablokować, to by to zrobili skuteczniej, bo mają przecież siły, środki i metody. A na razie tylko nam pokazali, że uwaga, na dwa tygodnie zablokujemy jeden z głównych szlaków morskich żebyście postudiowali nie wiem do kogo była ta wiadomość skierowana z całą pewnością głównym adresatem była Europa, ale to jest tylko taki no, organizm Unia Europejska, taki bezosobowy, to jest taki Eurokołchos z wieloma przywódcami, którzy nie do końca wiedzą co mają myśleć dzisiaj no bo muszą najpierw dostać wytyczne z Brukseli więc no to, no ale to uderza gospodarczo, tego typu katastrofa uderza gospodarczo głównie Europy, bo do niej się kieruje główny strumień dóbr i surowców tą drogą transportowanych. Inne alternatywne drogi, szlaki morskie, no nie są tak bardzo dotknięte tego typu katastrofą, jak Europa. Więc myślę, że głównym adresatem tego ćwiczenia była Europa. Ale kto konkretnie? Do kogo ta wiadomość była skierowana poglądowo? Kto ma uważać? Kto ma zmienić swoje działania? Nie wiem. Może to jest tylko jeden wypad wypadek z serii nieszczęśliwych wypadków. No bo zauważmy, że ten krótki przestój no, miał poważne skutki finansowe i gospodarcze. Mhm. Gdyby go przedłużyć o dwa, trzy tygodnie, to kursy ropy na świecie by oszalały. To już wiadomo. Na ostatnim, do, w dost, ostatnim momencie udało się to powstrzymać. Bo gdyby nie, w niedzielę nie było, w sobotę już były te wiadomości z Egiptu, od tej firmy ratunkowej, która tam zorganizowała specjalny specjalne załogi, wezwała ileś tam holowników i tak dalej, że będą robić i jest wielkie prawdopodobieństwo, że w, w nocy, z sobotę na nie, w, w, przepraszam, z niedzieli na poniedziałek ten okręt zostanie ten statek zostanie oswobodzony że szlak będzie drożny i to patrzymy na ekrany że to już się robi, to robimy no mamy nie dajemy gwarancji, ale jesteśmy przekonani że to się uda no i ta wiadomość ostudziła e, sobotnie e, rekolekcje wielkopostne, które mówiły, że w poniedziałek będzie na giełdach na czerwono, bo wszystko zjedzie na pysk, bo ropa wystrzeli w kosmos i jeżeli by jeszcze jeden tydzień miało to trwać, to na futuresach ro, ropa już wyraźnie pokazywała, że no jedziemy 70-80 dolarów i, i to jest dopiero chyba rozgrzewka. Także było naprawdę gorąco. Nie jestem w stanie zweryfikować i potwierdzić kto i jak to zadziałało, czy to było tak zaplanowane, jako taki pokaz siły, demonstracja, którą da się szybko rozbroić, czy miała to być ostra demonstracja i duży kryzys, który został rozbrojony, no bo organizatorzy pomylili się w swoich obliczeniach, nie wiem. Wiem na, z całą pewnością, to mogę potwierdzić, między innymi tutaj podpieram się swoją informacją, to jest pewne, bo to rozesłałem przecież nie dlatego, że mam gorączkę, ale byłem o tym przekonany. W sobotę, oglądając wykresy, rozesłałem informację, że trzeba się liczyć z poważną korektą w poniedziałek, czy w pierwszej, no z różnych powodów, wiadomość jest aktualna do środy, do godziny 17 konkretnie dla tych, co wiedzą o co chodzi bo przyczyny się zebrały bardzo negatywne jeżeli na to wszystko jeszcze by się dołożyło przedłużenie blokady Suezu no to mamy szok naftowy mamy rosnącego dolara mamy zatrzymanie handlu międzynarodowego, mamy kryzys w Europie i wiele innych ciekawych wydarzeń więc to by się postało I, no i w ostatnim momencie właściwie w niedzielę przed początkiem giełdowym w Tokio, bo wtedy już było wiadomo, że jak Tokijczycy otwierali swoją giełdę, to, to te, te, te, te, patrząc na ekrany, co się tam dzieje w Suezie, no to te, te, te kilkanaście statków tak bołtów tak zwanych czyli tych holowników o dużej mocy już tam targało stalowymi linami za rufę kontenerowca więc w ostatniej chwili udało się tę panikę powstrzymać czy następnym razem kiedy zajdzie następna nieoczekiwana kolizja, jakiś tam niespodziewany zbieg okoliczności znowu uda się to rozbroić, no nie wiem Wiem, że masz tu w zanadrzu jeszcze jeden przykład przypadkowych wydarzeń z dziedziny ropy naftowej, więc zapodaj nam to na, na gorąco, bo przecież nie tylko Suez jest ważny. Tak, no właśnie kilka tych, kilka tych y, przypadków, które mogą uderzyć w Europę, to się właśnie wydarzyło. Y, z tej niedzieli... Z tej niedzieli mamy pożar w rafinerii Balongan, należącej do Petramina. Petramina to jest indonezyjska spółka państwowa. To jest poważny pożar. Ta rafineria ma wydolność 125 tysięcy baryłek dziennie, także całkiem sporo. Rozmawialiśmy z Zorem tutaj przed nagraniem. Zoro porównałeś to do... Do czyjej produkcji? No i lidera światowego, czyli o, Rosji, bo oni tam mają urobek dzienny rzędu miliona baryłek. No właśnie, a tutaj 125 tysięcy baryłek dziennie, czyli tak cirka jedna ósma. Jedna ósma dziennej produkcji surowca yy, głównego producenta, bo tu, tuż za nim, oni się ścigają od kilku lat za Saudami. Notabene. No, ale oczywiście... Ale jednym z, z głównych kontrahentów pływających przez Suez. Mhm. No, bo te okręty to już nie, nie wszystkie są pod banderą Suezką, bo prawie żaden nie pływa pod tą banderą, ale, ale ropa w tych e, zbiornikach, w dużej części przepływająca przez Suez, pochodzi właśnie z Arabii Saudyjskiej albo od ich sojuszników z regionu. Mhm. Więc. E, no ja, ja tam nie wiem, co się dzieje na dalekim wschodzie, ale wiem, że jest gorąco i tam różne dziwne sytuacje mają miejsce. No właśnie. Tu jeszcze jedną pozwolę sobie przytoczyć, bo balongan, ta, ta, ta rafineria, o której wspomniałem, no to oczywiście poza ropą naftową jeszcze zajmuje się produkcją upłynnionego gazu ziemnego, czyli LNG w postaci płynnej, jest y, światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję i eksport LNG, także ups. Natomiast to było, to było z tej niedzieli, natomiast jeszcze z zeszłej niedzieli y, mamy znowu cyrki z półprzewodnikami, ponieważ y, no, to, że mamy ich braki w Europie odczuwalne, między innymi w samochodówce, to już wiemy ale w zesz zeszłej niedzieli na przykład miał miejsce pożar w Japonii w fabryce Renesas Electronics, która produkuje właśnie chipy i półprzewodniki samochodowe, a jej głównymi odbiorcami są ni mniej, ni więcej, czyli Toyota, Honda oraz Nissan. A jak Nissan, no to oczywiście cała grupa Renault-Nissan, czyli oczywiście Francuzi. No Francuzi coś ostatnio szczęścia w samochodówce nie mają, no to im trzeba przyznać. No, momentami, chwilami, miejscami pojawiają się dotkliwe ciosy, przypadkowe. Tak? No, no wiadomo, no zdarzył się wypadek, no i to nam się zepsuło, tam się zepsuło i tak dalej. Kilka lat temu no, zdarzały się różne tragedie, pożary, przypadki, ale nie były aż tak w swoich skutkach groźne dla stabilności całych skomplikowanych łańcuchów dostaw. No bo wiadomo, że jak chcesz złożyć samochód, no to musisz mieć kilkadziesiąt różnych łańcuchów dostaw, podstawowych komponentów drożnych, żeby to wszystko dojechało na czas, żeby to złożyć w tej głównej fabryce no jak jeden z nich się zawali z tych łańcuchów no to samochodów nie ma no bo nie ma z czego go złożyć tych podstawowych komponentów nie ma, wszystko jest, blacha jest, opony są jednostka napędowa jest, no nie ma sterowania no to zamykamy przedsiębiorstwo na kilka tygodni, mamy tak zwaną przerwę techniczną, albo urlop albo coś tam, skrócone godziny pracy no bo nie mamy części i to było tej zimy i już się zaczęła wiosna i tej wiosny w Europie przypadek testowany w różnych tam konfiguracjach brexitowych na wyspach brytyjskich i tu wszyscy tłumaczyli, tak, to oni mają problemy na Slej, tam łańcuchy dostaw nie działają bo coś się zawaliło, to częściowo jest prawda, ale nie do końca, bo Europejczycy kontynentalni, w szczególności konkurencja z Volkswagena i Francuzi mają potężne problemy z różnymi komponentami do swoich samochodów. Więc ja nie mówię, że, no, że, że to jest działanie celowe, ale wygląda na to, że samochodówka w Europie ma przeżywa poważne kłopoty już nie cenowe, rynkowe, bo im sprzedaż z powodu COVID-a spadła o jedną czwartą. Wszystkim. Odczuwamy to także w Polsce. Bardzo dotkliwie produkcja samochodów drastycznie spadła. I to są miejsca pracy, to są wynagrodzenia. No to nie są, prawda, żarty. No ale każde działanie, no musi mieć klienta. Więc jeżeli fabryka coś robi, no to musi mieć na to zbytna. Jeżeli nie ma kupców na wyrób gotowy, no to wiadomo, że sprzedaż spada i zmniejsza się produkcję. Inna sytuacja występuje wtedy, kiedy już ograniczyliśmy te produkcje, bo mamy nowe modele, one są trochę droższe, ładniejsze, ekologiczne. No wiadomo, prawda, unowocześniamy wszystko, już się ocuciliśmy, wszystko działa pięknie. A tu się okazuje, że pewnej gamy komponentów nie ma. No nie ma, no. Po prostu nie dojechały, bo coś się tam spaliło po drodze. No i co robimy? No fabryka stoi. No bo nie da się tego wystrugać z patyka. No po prostu musi być ten element. No go nie ma. No i co wtedy? No i wtedy jest jazda figurowa wielowymiarowa, polityczna i specjalne tam zespoły doradcze i rządy, i tu rząd Niemiec i Francji Makaron, tu się dwoi, troi i jeździ tam z wizytami no, Johnson tam mówi, że jego to nie interesuje, bo wolny rynek zwycięża no ale samochodówka brytyjska mocno płacze i śle korona supliki do, do urzędującego premiera zrób pan coś z tym wszystkim bo my tutaj upadamy musimy redukować załogi w dużych zakładach produkcyjnych no nieładnie to wygląda generalnie na kontynencie europejskim nie, nie wiem jaka przyszłość czeka samochodówkę ale jakbym był tak archaniołem gabrielem tak latającym w przestworzach i patrzył na to wszystko, to bym doszedł do wniosku, że ten na górze szef chyba chce Europejczyków pozbawić nowych samochodów. No, to, no bo wszystko się sprzysięgło przeciwko niemu. No nie, no nie ma, no, no ograniczyliśmy produkcję, ekologicznie produkujemy nowe normy, wszystko jest okej, okay, a tu się okazuje, nawet do tego nie ma części, no? Musimy no zwolnić część załogi. No, my co sobie żartujemy, ale, ale to są setki tysięcy miejsc pracy w fabrykach plus kooperanci, między innymi w Polsce. To jest bardzo ważna gałąź eksportowa dla naszych zakładów przemysłowych. Więc no, te przerwy, przestoje, rozerwanie więzi kooperacyjnych bardzo mnie niepokoi, to, to jest taki nowy znak czasu, że mamy koronę i ona zamyka szlaki turystyczne, nie wolno wychodzić z domu. Bo trzeba mieć przepustkę, żeby pójść na spacer. Francuzi to mają, być może Morawiecki to u nas też prowadzi po Wielkanocy, bo już są takie plany. We Francji 10 kilometrów tylko możesz wyjść z domu maksimum jak się oddalisz więcej niż 10 km od swojego domostwa, to dostaniesz kleskliwą grzywnę, bo to jest zagrożenie epidemiologiczne. Ale zanim wyjdziesz z domu, żeby w ogóle legalnie go opuścić, musisz sobie wyrobić przepustkę. Czyli w internecie sobie ściągasz taki formularz, wypełniasz skąd, dokąd, godzina, w jakim celu. Odwiedziny u ciotki nie są respektowane. To nie jest to nie jest powód do wyjścia z domu. Musisz iść do pracy, do sklepu, na rehabilitację, do kościoła. Czyli na, to się tak nie nazywa teraz, bo to jest multikulti, czyli na zajęcia, na imprezy e, religijne. O. Czyli jak do świadków Jehowy czy do kościoła, czy gdzieś tam, to jest okej, okay, ale tylko musi o odpowiednich godzinach, że to nie za długo, że to, nie pojedziesz na cały weekend do, do nie nie, nie. I 10 kilometrów, bo jak dalej, to... <ścoughs> żandarmi cię schaltują po drodze przy użyciu czego? QR Code. No a na czym jest oparty QR Code? Na... nie na Bitcoiny, na tym blockchainie i ta technologia działa we Francji a wiadomość z dnia dzisiejszego właśnie uruchomił ją podejrzany o molestowanie seksualne burmistrz Nowego Jorku hmm. i tam korona przepustka na telefonie działa QR code przy użyciu blockchaina i sprawdza czy jesteś szczepiony czy, czy masz koronę czy nie masz i możesz wyjść z domu na siłownię do pubu czytam do innego, bo to się tam inaczej nazywa w Nowym Jorku, lokalu do dyskoteki, proszę bardzo Kartują Cię na bramce a Ty pokazujesz, o jestem zdrowy, wchodzisz a Ty jesteś niezdrowy dzwonimy po policję no właśnie e, dzieje kochany więc no wiele się dzieje, no to, to jest... Powiem Ci, że jestem mocno skonfundowany i skonsternowany. Jak mi zatrzymali ten kontenerowiec z Chin, no to poczułem, że no, sytuacja jest poważna, bo tu w każdego dnia może się zdarzyć coś takiego, No że się tego nie spodziewałeś. Wiadomość z tego, przebój tego tygodnia. Na świecie brakuje papieru toaletowego. Dlaczego? Bo, tak, bo zablokowali Suez. Yy, tak, tak, tak. To, to mass media się rozpisywały, że właśnie może to spowodować braki w papierze toaletowym. Skąd my to znamy? Ze względu na braki tej pulpy papierowej do produkcji oraz kawy. Do tego już nie przeżyję. Bo z papierem to pójdę na bidet, ale no kawy sobie... No, no czas na jest no. dobra. Dobra, zanim zakończymy ten odcinek, yy, jeszcze jeden wątek chciałbym co prawda poruszyć, ale szybko wiadomości parafialne, żebyście Państwo nie przewinęli przed końcem, yy, ponieważ tak, no. Co się dzieje w świecie, no to my planujemy jak zawsze co miesiąc opowiedzieć tutaj na naszej sumie miesiąca. Podsumowanie summa marca będzie miał z 5 kwietnia o godzinie 20, więc od razu uprzedzamy, że tylko no, umielenia nie będzie na czas. Być jeszcze nie ustaliliśmy, czy zrobimy ciutkę później. Ale ja się przepraszam, to jest poniedziałek. Wielkanocny, czyli Prima, prelisnie nie, to jest nie, nie, śmigus. śmigus, ale nie lejemy wody. Akurat wyjątkowo tego dnia jest sucha karma, wszystko jest skoncentrowane, sama istota, bez żadnych tam polewajek, chociaż powiem szczerze, ja bym chętnie wrócił do tych czasów, kiedy polewaliśmy wodą się nawzajem z uśmiechem i to było jakieś takie sympatyczne zabawne, bez żadnych podtekstów, nikt nas za to nie ganił że to, że to było niepoprawne politycznie albo jakiś, broń Boże jakiś atak seksualny na kogoś bo żeśmy kogoś nam podlali nie, nie no ale te czasy jakoś tak się bezpowrotnie rozmyły, skończyły i to jest zupełnie inna melodia teraz Mamy święta internetowe znowu, drugie już święta Wielkiej Nocy internetowe. W związku z tym, skoro już taka nowa świecka tradycja zawitała, no to świętujmy ją razem. Tak jest, w internecie. Tak jest, a druga rzecz jeszcze, pamiętacie Państwo chyba tą naszą, to, co reklamowaliśmy i co zapowiadaliśmy, nasza inicjatywa, prawda, dotycząca krypto, summa krypto, cotygodniowa. Tydzień temu mówiłem Państwu, że no, polecany przez nas GEM, klejnocik, nazwijmy to coin tygodnia. Zrobił jakiś, zrobił już, zrobił już zysk. No a teraz wiadomość powiedzmy z ostatniej chwili coin, którego poleciliśmy, poleciliśmy w ten czwartek. No na ten moment razy trzy. Pakuje, pakuje. Tak jest, także, także śpieszmy, także zachęcam bardzo, bo takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego. <laughs> A jak się zabierzemy do pakowania, to kochany. Tak jest, jest na, na, na poważnie no, staramy się po na to zarówno ze zowatym okiem, ale, ale to również na bogato, więc yy, myślę, że co róż staramy się Państwu udowadniać, że jest to dobre połączenie, dobra mieszanka i warto nam zaufać. Dobra, i ostatni wątek, i ostatni wątek, żeby zakończyć Evergreen'a, wszystkie bottlenecki, wszystkie wąskie gardła prze, yy, przepływowe, etc., etc., w pewnym momencie tego całego kryzysu naszego sueskiego, tak, tak, tak, tak, tak go chwilowo nazwijmy, była informacja, że na wejście do kanału czeka już siedem gazowców, czyli jednostek przewożących gaz w formie płynnej. A jeżeli kryzys poda, potrwa jeszcze powiedzmy dłużej, no to tych jednostek będzie 16 już. się yy, z wyliczeń oczywiście, że tutaj duża część, właśnie Hiszpan yy, jeżeli ten kryzys by się przedłużył, no to Hiszpania, no to Włochy, yy, Francja, o dziwo Francja ze swoim atomem, ale jednak yy, to są kraje, które zostałyby najbardziej dotknięte tutaj problemami, problemami powiedzmy cieplnem, energetycznymi W tej liczbie nie wspominano oczywiście o Niemczech i o Polsce. Niemcy chociażby ze względu na urówna działający już Nord Stream i będący w budowie Nord Stream 2. Polska jest ciekawym przykładem i to by, i to by potwierdzało, że rzeczywiście ta wizja Polski jako huba energetycznego dla Trójmorza ona się nadal realizuje. No, bo mamy, mamy tą naszą dywersyfikację, tak? bo jesteśmy w trakcie budowania Baltic Pipe z posiadamy mm, gazoport, y, zmniejszamy, y, zmniejszamy w ramach dywersyfikacji obcie, obłożenie y, obłożenie gazu z Rosji. Teraz Wcześniej to było 60%, teraz jest 50%, przytaczam z głowy. Y, Natomiast natomiast natomiast co, co ciekawe, no, te główne kierunki naszych dostaw y, gazu skroplonego, no to właśnie Stany Zjednoczone, no i między innymi y, Katar. Więc teraz, teraz, teraz ciekawe, teraz ciekawe właśnie. Ciekawe, czy z, z powodu na przykład przerywania, czy zagrożenia przerywania tych, tych, tych szlaków dostaw, czy Polska rzeczywiście może stać się beneficjentem. Nie tylko w kontekście energetycznym, ale również w kontekście powiedzmy największego kraju, powiedzmy, nazwijmy to środkowo-wschodniej części Europy, tej powiedzmy ostatnio przyjętej do Unii Europejskiej, która to w porównaniu do starej Unii Europejskiej nadal posiada relatywnie tanie koszta produkcji i charakteryzuje się dobrą jakością budowy podzespołów i elementów. No, tutaj chociażby kasus, kasus Toyota w Wałbrzychu, która, która zaczynaliśmy od budowy jakichś komponentów, nie pamiętam już co to było, czy to były skrzynie biegów, Coś tego typu, tak, w Wałbrzychu. Yy, natomiast aktualnie no, produkcja silników, z tego co się orientuję, produkcji silników, no Toyota byle komu nie zleca, tak? Więc kompletne jednostki napędowe do całej gamy pojazdów Toyoty produkowanych w Europie. I one są wysokiej jakości i to działa. Polecam, nie psuje się, także no jeszcze lepiej, że to jest produkowane tu na miejscu. No właśnie, więc w takim przypadku, w takiej sytuacji, kiedy trzeba zwijać te powiedzmy te, te, te szlaki dostaw, skracać je z obszarów powiedzmy z drugiego końca świata, ponieważ tak jak wspomniałem na początku kończy nam się wioska globalna na rzecz bliższych podwykonawców no to rzeczywiście może to być korzystne dla Polski co nie zmienia faktu, że może również być Piaskiem i solą wokół, co po, niektórych, co po niektórych mniej zainteresowanych. Dywersyfikacja jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, i bardzo się cieszę, że kaczyński rząd to realizuje. No, w wielu segmentach się nie zgadzam, ale tam, gdzie jest prawda, tam prawda leży. Więc. Pilnowanie podstaw ekonomicznych dostaw energii leży w naszym dobrze pojętym strategicznym interesie, bo to było na tym nas Rosjanie trzymali przez dziesięciolecia. Bo mieli po prostu monopol na dostawy energii, a energia to jest, to jest parametr potrzebny do produkcji wszystkiego. Wystarczy podnieść cenę paliwa, a drożeje wszystko. No tak, tak to działa, bo energia jest potrzebna do każdej działalności. Więc jeżeli nie, ma, nie mamy kontroli nad źródłami dostaw e, własnej energii w gospodarce, to po prostu jesteśmy skazani na dyktat z zewnątrz. Mhm. No i tak to działa. Więc jeżeli mamy dy dywersy dywersyfikację, zmieniamy e, te wektory i e, zmniejszamy uzależnienie co do końca nie ruguje wszystkich zagrożeń, bo wystarczy jeden, jeden dokument nieopatrznie podpisany w Paryżu, no i jesteśmy znowu niewolnikami wyższego piętra, które nam ogranicza stosowanie własnych źródeł energii, które mamy tu na miejscu, bardzo tanio. I proszę bardzo, jesteśmy znowu niewolnikami, chociaż dywersyfikujemy. A tymi źródłami nawet ostatnio zdarzyło nam się ratować eee, sąsiadów z, północ, z, z Zabałtyku, z północy. No właśnie i to no zobaczymy jak to się rozwinie, no bo to jest gra e, bardzo poważna i to e, to co nam pokazują w telewizorze to w większości nie jest prawda, więc... E... Trzeba się orientować na bieżąco, świat nie wybacza błędów i wszystkie nasze porażki, potyczki, błędy wykorzystuje na swoją korzyść, bo takie jest prawo ręku, ta, na tym polega ta gra, więc jeżeli będziemy popełniać błędy, no to będą nas nie tyle z tych błędów rozliczać, to po prostu, po prostu z nich korzystać. Wykorzystają nas, <głos> zwyczajnie, yy, bez mydła. Krótko i za nasze własne pieniądze. Tak jest, tak jest. No cóż, dobrze, proponuję zakończyć ten odcinek cytatem klasyka, w te, który dobrze podsumowuje tę sytuację związaną z Evergreen, i Evergiven i kanałem Sueskim. Czyli staliśmy już nad przepaścią ale udało nam się zrobić krok do przodu. No poczekajmy, poczekajmy, kochany, bo ja to nie mówię, że świat się zaraz skończy, bo jestem daleki od tego stwierdzenia, ale rozrywkowe nuty, jak już się roz... już ktoś gra, taki hejnał, to możesz być pewien, że będą następne zwrotki w tej piosence. Tak jest.